Dzień dobry Państwu. Chciałbym troszeczkę dla odmiany spojrzeć na zagadnienie, które jest dzisiaj eksplorowane z perspektywy przede wszystkim antropologicznej teorii wymiany. Wymiana według antropologów kulturowych jest właśnie czymś, co można określić jako wartość uniwersalna kulturowo, zjawisko uniwersalne, które, które objawia się w dużej mierze tym, iż kształtuje ludzkie relacje praktycznie w każdym społeczeństwie. Kształtuje ludzkie relacje, m.in. przez to, czym ludzie się wymieniają, w jaki sposób się wymieniają i co jest wymieniane. Tym samym zjawisko to tworzy również indywidualne tożsamości. Jak to się odbywa, zaraz Państwu opowiem. Może jeszcze słów kilka, jako reklamowanie mojej własnej dyscypliny. To znaczy... Antropologia kulturowa od stu zajmuje się zjawiskami, ponad 100 lat zajmuje się zjawiskami wymiany. początkowo to Marcel Moss w szkicu o darze, Rejszaw Malinowski w Argonautach Zachodniego Pacyfiku. Omawiali oni wymiany, które odbywały się przede wszystkim w społeczeństwach pierwotnych, ale okazuje się, że wymiany, nawet opisywane według podobnych koncepcji, charakteryzują również naszą współczesną kulturę. Czy nawet e, internet. E, tutaj odwołując się do Marlene Strattern, e, która, która, jak Państwo widzą, jest autorką książki Gender of the Gift. E, wymiana e, jest czymś, poprzez co człowiek nawiązuje relacje z innymi, poprzez co nawiązuje relacje z, nie tylko z przyjaciółmi, w społeczeństwach pierwotnych była to rodzina, plemię, Obecnie są do różnego rodzaju znajomości, które, które można określić jako związki e, przyjaźni, miłości, również, e, również znajomości opartej chociażby na zainteresowaniach. W każdym razie wniosek z tego można przedstawić taki, iż wymiana ma nie tyle ekonomiczny wymiar, co ma wymiar kulturowy. Wymiana tworzy społeczeństwo i tworzy również jednostkę. Tym samym można, można wydedukować, iż ci, którzy są wyłączeni z wymiany, w jakim stopniu wyłączeni są ze społeczeństwa. To wszystko nigdy nie było bardziej aktualne niż teraz we współczesnym świecie Web 2.0, kiedy to wymiana zachodzi pomiędzy użytkownikami, zachodzi również pomiędzy użytkownikami i producentami należy do tego dodać, iż to, na czym współcześni ludzie budują swoją tożsamość, również to, co jest w jakimś stopniu treścią wymiany we współczesnych społeczeństwach pochodzi z, nazwijmy to tak zwanej kultury masowej, za Johnem Fiske. John Fiske stwierdził, że obecnie cała treść kulturowa jest produkowana przez no właśnie, można to nazwać przemysłem kulturowym. W każdym razie nie tworzy się autonomicznie w głowach użytkowników, czy w, w głowach w głowach indywiduów nie tworzy się też w społecznościach lokalnych, ale tworzy się właśnie za pośrednictwem i jest wymiana za pośrednictwem środków masowego przekazu teraz coraz częściej, czy w dużej mierze internetu. Jednakże te motywy, te narracje, te obrazy, które są wymieniane za pomocą internetu również pochodzą z przemysłu kulturowego. I tutaj może coś już bardziej konkretnego, w jaki sposób to funkcjonuje. Chciałbym się odwołać tym samym do badań, które prowadziłem na nieistniejącym już portalu grono.net. Grafika, którą znalazłem w ramach jednego z forum dyskusyjnych, zamieszczona ona była przez jedną z młodych użytkowniczek. Okazuje się, że jest to grafika, jak Państwo widzą, bohaterowie Disney'a, troszeczkę przerobieni. Autorem tej pracy jest izraelski artysta David Cowena. Okazuje się, że praca ta posłużyła czy stała się e, punktem wyjścia do dyskusji na temat e, na temat chłopaków oczywiście, bo to rozmawiały e, 16-17-latki, które, które w jakimś stopniu definiowały swój wzór męskości w odniesieniu do, do tej grafiki. Kolejny przykład. E, wielu użytkowników grona net e, opisywało się za pomocą cytatów z piosenek. Były to oczywiście treści, które nie powstały w ich głowie, tylko powstały w czyjejś innej głowie, a może w wyniku komunikacji wielu innych osób. E, wreszcie to jest akurat cytat z innego filmu który został sfotografowany wyrwany z gazety sfotografowany i umieszczany do kolejnej galerii jednej z użytkowniczek czy też Fiat który z jednej strony jest również produktem masowym pomalowany przez użytkowników za pomocą motywów, które również zostały zaczerpnięte z telewizji wiemy zatem kto się wymienia wymieniają się wszyscy. Tutaj na tym przykładzie yy, można powiedzieć, że wymieniają się młodzi ludzie, wymieniali się młodzi ludzie, użytkownicy grono net. Czym się zatem wymieniają? Otóż można powiedzieć, że wymieniają się czymś, co jest wynikiem profesjonalnej współpracy całego sztabu ludzi. Użytkownicy, i tutaj może przeskoczmy na, na inny poziom, czyli na poziom masowej produkcji. Użytkownicy, którzy na przykład odwołują się do, do Britney Spears, czy, czy Dody, w jakim stopniu można powiedzieć, że kulturowo wymieniają się z nią, to znaczy oferują jej swoje zainteresowanie, uwielbienie w zamian za, za jej wizerunek, za jej muzykę. Można, y, można jednak mieć świadomość, że to, co dostają od Texa <coughs> Spears, czy od Dody, czy od Justina Biebera nie jest do końca czymś, nazwijmy to, osobistym, czy wychodzącym z głowy danej osoby. Znowuż taki, taka figura wychodzenia idei z głowy. Wizerunek medialny czy też płyta jest właściwie wynikiem pracy setek, dziesiątek, a może czasami tysięcy mniej lub bardziej anonimowych pracowników danego przedsiębiorstwa płytowego. Od wizarzystek do przez psychologów, po szefów wytwórni, którzy de facto pewnie podejmują strategiczne decyzje w zamian za, za artystów. Można więc, że i tutaj muszę przeprosić wszystkich kolegów i koleżanki muzyków, że tutaj muzyka jako figura indywidualnego geniuszu w kontekście kultury masowej no nie do końca jest czymś, co, co może się do końca e, sprawdzić. E, wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z pewną podwójną asymetrią działania, to znaczy zastanawia mnie to z jednej strony jako antropologa kultury widzącego treść tej wymiany ale zastanawia również mnie jako, jako praktykującego muzyka, tak to nazwę który, który zetknął się również z mechanizmami działania przemysłu i, I wydaje mi się, że prowadzi to do takiej konstatacji, szczególnie jeżeli przemyślimy sobie tę strategię wymieniania się treścią, cel wymieniania się treścią, który służy nawiązywaniu relacji międzyludzkich i tworzeniu swojej własnej tożsamości, że zredukowanie wymiany do kwestii czysto ekonomicznych i prawnych może doprowadzić nas do bardzo właściwie bolesnej redukcji. Wymiana to przede wszystkim tworzenie społeczeństwa i tworzenie tożsamości, a dopiero później jest to transakcja o charakterze czysto ekonomicznym. Natomiast pozostaje może jeszcze takie otwarte pytanie na zupełnie na koniec, czym i z kim się wymieniają muzycy, kiedy tworzą. Tutaj może w odniesieniu też troszeczkę do, do wcześniejszych referatów. I tutaj chciałbym zadedykować może taki cytat z Dona Pan Vita, który stwierdził, że nie chce sprzedawać swojej muzyki. Wolałbym to oddawać za darmo, ponieważ tam, skąd to biorę, również to otrzymuję za darmo. Zapraszam do dyskusji. Jeżeli teraz nie stać na to czasu, to, to zapraszam do korespondencji. I dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.